Cześć, witam was wszystkich serdecznie. Mam na imię Agnieszka, jestem alkoholiczką. <śmiech> Może powiem troszeczkę o sobie, zanim zacznę. Moja data trzeźwości jest 3 października 2019 roku. Od, od tego czasu właściwie jestem we wspólnocie. Mam sponsorkę, która też ma sponsorkę. Sama też sponsoruje dziewczyny. Eee, może troszkę powiem, jak trafiłam do, AA. no trafiłam do, a ponieważ, yy, no, yy, moje pomysły na życie yy, przestały działać, tak, nie działały. Ja szukałam innych, yy, wielu innych. Yy, dróg, aby, że tak powiem, naprawić swoje życie, ale, ale dopiero w AA... To właściwie nic nie działało, nic z tego nie działało. Dopiero w AA tak naprawdę znalazłam rozwiązanie na swoją chorobę. Jeśli chodzi o krok drugi, to był to dla mnie bardzo, bardzo ważny krok i chyba jeden z najtrudniejszych kroków Oczywiście wszystkie kroki są ważne, ale, ale ten drugi był dla mnie, że tak powiem, bardzo szczególny, ponieważ no był, on, był on trudny. Ja się troszeczkę wesprę tutaj literaturą naszą, mamy wspaniałą literaturę. I może zacznę od przeczytania fragmentu, który dokładnie w sumie opisuje mnie, kiedy ja przyszłam do AA i jak to wyglądała, jak wyglądała moja sprawa Boga, siły wyższej w, dla mnie. Ja byłam przerażona tą kwestią. To była, że tak powiem, rzecz, o której bardzo trudno było mi się oswoić, z tym, że ja będę musiała wierzyć w Boga po to, żeby zdrowieć i, i, i tak dalej. I to była taka kwestia, która mi się no, nieszczególnie podobała. Ale y, miałam wspaniałą, mam dalej wspaniałą sponsorkę, która mi to przedstawiła w troszeczkę w sposób, który, że tak powiem, y, umożliwił mi, y, że, y, że nie wycofałam się z tego. Zresztą tak naprawdę ja już nie miałam gdzie iść, a, a to było ostatnie miejsce już, i y, y, y, że tak powiem nie przyszłam tutaj y, z, z, dlatego, że chciałam przejść, ale po prostu y, nie miałam już y, wyboru już doszłam do momentu, kiedy nie mogłam już ani pić, ani żyć i po prostu to było ostatnie koło ratunkowe dla mnie i powiedziałam sobie, że zrobię wszystko tak, aby, aby zdrowić i rzeczywiście gdzieś tam miałam bardzo dużo starych przekonań na, na różne tematy i... Trudno było, naprawdę było mi trudno. Przed, oczywiście przed przejściem do kroku drugie, drugiego trzeba przejść przez krok pierwszy, prawda? Czyli uznać tą swoją bezsilność, brak siły, tak? To był mój dylemat, tak jak mówi nasza książka. I ja potrzebuję znaleźć tą siłę, tak? O tym jest, o tym jest krok drugi: o tym, że ta siła może przywrócić mi poczytalność, może przywrócić mi zdrowie. Jeśli tylko y, poproszę o to Boga, prawda? I tak naprawdę to, y, jeśli dzisiaj na to tak patrzę, to jest naprawdę bardzo proste. Tak, jakby ktoś po prostu, y, tak, poproś Boga, żeby ci przywrócił zdrowie, on ci przywraca zdrowie i wszystko jest super. No ale dla Agnieszki, alkoholiczki to tak nie wyglądało prosto. Y, I właśnie ja musiałam y, poddać się, naprawdę kompletnie się poddać. Y, bo pomysły na życie moje zupełnie nie działały. I e, mogłam wtedy dopiero przystąpić do kroku drugiego. E, no i tak jak mówiłam, odniosę się do fragmentu, który opisuje e, bardzo mnie wtedy, jak wyglądała moja sytuacja na temat Boga, siły wyższej, jak, jak to woli. To jest e, 12 na 12, strona 30, jest taki fajny fragment o kroku drugim. Rozważmy teraz sytuację tych, którzy kiedyś wierzyli, ale utracili wiarę. Będą wśród nich tacy, którzy popadli w obojętność, inni, którzy nabrali uprzedzeń wobec religii i wreszcie ci, którzy otwarcie zbuntowali się przeciw Bogu, ponieważ nie spełniał ich żądań. Czy doświadczenie AA jest wystarczająco bogate, aby upewnić każdego z nich, że może znaleźć swoją własną drogę do takiej wiary, jaka jest mu potrzebna? Niejednokrotnie tym, którzy utracili lub odrzucili wiarę, trudniej jest odnaleźć ją w AA niż ludziom zawsze niewierzącym. Sądzą bowiem, że już próbowali drogi wiary, a, lecz bezskutecznie. Z wiarą i bez wiary zawsze było tak samo. Doznawszy gorz, gorzkich rozczarowań na obu drogach, doszli do wniosku, że nigdzie nie ma takiego, e, dla nich miejsca. Trudniej im przebrnąć przez mur zniechęcenia w imaginowanej samowystarczalności, przekory i uprzedzeń niż wątpiącym agnostykom i wojującym atoistom przeskoczyć przeszkody, które sami sobie stworzyli. No i właśnie, to byłam ja. Ja byłam tak bardzo zbuntowana. Oczywiście wychowałam się w rodzinie katolickiej. Koncepcja Boga była cały czas ze mną, towarzyszyła mi przez całe moje życie. Aczkolwiek ta koncepcja różniła się bardzo od tej, którą mam dzisiaj. I um, ja oczywiście um, uważałam um, te przekonania, które um, gdzieś tam mi zaszczepiono jako dziecku, żeby się bać tego Boga, że On każe, że On nagradza, um, że ja muszę zachować się w odpowiedni sposób, bo inaczej zostanę potępiona. Ja się po prostu bałam Boga i oczywiście traktowałam Go jako... Tutaj jest też opisane w 12 na 12, jest taki fajny przykład jak świętego Mikołaja. Tak? Ja miałam zachcianki co, co do mojego życia i prosiłam o nieboga. On oczywiście ich nie spełniał. tak? I, i e, Ja winiłam Boga za wszystko, co się działo nie tak w moim życiu. Tak? Jak on mógł pozwalać na, na takie sytuacje, że no, po, po prostu cała idea Boga dla mnie to była zupełnie czymś innym niż, niż jest w tej chwili. I za to jestem ogromnie wdzięczna, że, że, że to nie wygląda dalej tak samo, bo no, to nie działało jawnie, prawda? To, no, tak, tak, taka wiara w Boga zupełnie nie działała. I Później oczywiście pojawił się bunt obraza na, na Boga, na Kościół, na wszystko. Ja na tamten moment nie potrafiłam rozróżnić duchowości od religii, i, i, i to, było, to było ogromnym problemem. I miałam właśnie przy kroku drugim, myślę, że nie wydarzyło się jakieś przebudzenie duchowe, bo dostałam pracę od mojej sponsorki, aby przy kroku drugim napisać, jak, co myślę o Bogu, tak, jak wygląda Bóg dla mnie, tak, kim On jest w sensie tym, jak widzę Boga, tak, na dzień dzisiejszy. No i oczywiście druga, druga praca była, yy, jaki chciałabym, żeby był Bóg, abym mogła Mu zaufać i powierzyć swoje życie. Także w pierwszej pracy, yy, jaki musiałby być, przepraszam, to jeśli chodzi o drugą pracę, jaki musiałby On być, żebym ja Mu zaufała 100%, tak? Yy, I w pierwszej pracy oczywiście wysmarowałam Boga bardzo, bardzo, w bardzo niekorzystny sposób. I w drugiej natomiast pracy napisałam, opisałam tatę, którego tak naprawdę nigdy nie miałam, że mama wychowała nas sama, tata nas opuścił i ja zawsze miałam tą wizję, jakiej chciałabym, żeby był mój tata. I tak sobie napisałam właśnie w tej pracy, że takiego bym chciała Boga, tak, tak jak mój tata, takiego jakiego miałam wy, wymarzonego taty, czyli kogoś, kto się mną zaopiekuje, kto mi pomoże, przeprowadzi mi przeżycie, tak, za rękę, będzie zawsze koło mnie, będzie mnie rozumiał, będzie mnie słuchał, będzie mi pomagał, będzie rozwiązywał moje problemy, tak? będzie dawał mi siłę. I, i moja sponsorka wtedy powiedziała, Aga, ale Bóg taki jest. Bóg taki naprawdę jest. I wiecie co, ja się wtedy pamiętam, popłakałam strasznie, bo rzeczywiście gdzieś ty, nagle ta, to że, że może jest ktoś taki, jak, jak, jaki miałam wizerunek taty, kto rzeczywiście może, może mi pomóc bo z moim życiem, bo życie na tamten moment było po prostu dla mnie za dużo do udźwignięcia. I to była taka dobra wiadomość. Oczywiście nie stało się tak, że uwierzyłam w tego Boga, w moją siłę wyższą, od, od razu, tak? To był, to był proces i dalej jest procesem, tak? To nie stało się z dnia na dzień i gdzieś tam po malutku zaczęłam, że tak powiem, wierzyć, że rzeczywiście może ten Bóg rozwiąże moje problemy, tak? I właśnie w tej drodze była pomocna, no właściwie przeprowadziła mnie przez tą drogę właśnie moja sponsorka. E, cały czas przypominając mi o Krokach i, i o programie, bo e, tak naprawdę program 12 Kroków to... Ja podchodząc do tego wszystkiego, e, decydując się, że chcę przejść przez program, e, miałam takie oczekiwania, że program mnie zmieni i ja wyjdę po 12 Krokach po drugiej stronie jako zupełnie nowa, inna, odmieniona osoba. E, natomiast czegoś się dowiedziałam, dzięki Bogu, że program... To jest nowy sposób na całe życie, tak? To nie jest przejście przez jakieś tam kroki i zakończony proces, tylko to jest stosowanie tych wszystkich kroków po kolei w moim życiu, prawda? I one idą po kolei, każdy za sobą i mają jakiś po prostu cel, tak? I krok drugi pozwala mi właśnie zobaczyć, że bo tak, jest takie coś, ja mm, wierzę w Boga, tak? Ja w końcu przyznałam, że jednak wierzę w Boga, tak? Ale y, jeszcze przez długi czas i nawet do tej pory w pewnych kwestiach jestem agnostyczką, tak? Bo dalej gdzieś uważam, że moje życie to jest moja sprawa, moje dzieci to jest moja sprawa, moja rodzina, przyjaciele to jest wszystko moja sprawa, tak? Bo ja kiedyś bardzo lubiłam grać rolę Boga we wszystkich w życiu, w życiu innym, w swoim życiu, ja wiedziałam zawsze, co jest dla mnie i dla innych dobre, a tak naprawdę ja nie mam zielonego pojęcia, co jest dla mnie dobre. A już tym bardziej, co jest dobre dla innych ludzi. I, i, ale y, Bóg to wie, tak? Bóg wie, co jest dobre dla mnie. I stawia przede mną sytuacje czasem, które mi się nie podobają, tak? Bo ja mam gdzieś jakiś plan, jakbym chciała, żeby wyglądało moje życie, i, I dzieją się rzeczy po drodze, które niekoniecznie są, że tak powiem, zgodne z moim planem, ale dzisiaj jakoś staram się akceptować to, że właśnie, że ja nie wiem, jaki jest plan Boga, ale wiem, że On jest najlepszy dla mnie, pomimo, że może mi się coś na ten moment zupełnie nie podobać. I czasami widzę za jakiś czas, dlaczego tak było, czasami nie widzę, ale to jest w porządku, dlatego, że właśnie ten krok drugi, to jest ta taka wiara, to jest zaufanie. Po prostu, po prostu na. Dobrze, będę starała się mówić dalej. No właśnie i e, tak dzisiaj widzę, że jednak, jednak to naprawdę działa. I, i kiedy ja e, szukam Boga tak, w moim życiu, szukam Go w każdej sytuacji, szukam Go w innych ludziach. To e, m, to to działa, to to naprawdę e, działa i e, jest e, jeszcze taki, taki bardzo fajny jeszcze do jednego fragmentu się odniosę, który, e, który e, też wzruszył mnie i tak w sumie e, dał, mi, dał mi dużo do myślenia, bo ja jestem osobą, która brała całe życie wszystko na rozum, tak? ten intelekt gdzieś zawsze brał górę nad wszystkim. Ale, ale właśnie intelekt jest okej, okay, ale, ale przed intelektem musi być, y, musi być ta pokora właśnie i wiara i, i zaufanie, tak? I y, już momencik, ja znajdę tylko. Y, właśnie, to jest to, co było dla mnie takie wow, y, bo to rzeczywiście tak jest. Ja tego nigdy nie widziałam ani się nigdy nad tym nie zastanawiałam, ale y, już, momencik. Yy, chodzi o to, że tutaj mam, aha, dobrze. E, w głębi każdego człowieka, mężczyzny, kobiety lub dziecka tkwi fundamentalna idea Boga. No i właśnie tak jest. Tak jest, tylko e, właśnie, tu jest dalej, że może ona zostać przysłonięta tragedią, przepychem lub czczeniem innych rzeczy, ale w takiej czy innej formie jest ona w nas. Wiara w siłę większą niż my sami i cudowne przejawy jej działania w życiu ludzi to fakty tak stare jak sama ludzkość. No właśnie, wiara jest i zawsze była we mnie. I, I Bóg też był, ale w postaci ja sobie Boga robiłam z innych rzeczy, tak? Z rzeczy materialnych, z mężczyzn, z, z, z, no, no z, wielu, z wielu rzeczy, tak? Aczkolwiek kiedy ja postawię siłę wyszczą mojego Boga na pierwszym miejscu, to wtedy wszystko, że tak powiem, inne naokoło się układa. I dzisiaj widzę, że to naprawdę działa. I jeszcze może jakiś czas temu, dwa lata temu, gdyby ktoś mi... Ja w ogóle tak strasznie zazdrościłam ludziom, którzy, którzy gdzieś tam wierzyli z tego Boga, jak słuchałam na mityngach, ale też bardzo to kwestionowałam, że, że to działa, natomiast dzisiaj wiem, że to działa z, z własnego doświadczenia, ponieważ teorię każdą, że tak powiem, da się podważyć, natomiast doświadczenia nie da się podważyć, bo to się tak naprawdę stało I, i tak właśnie było w moim wypadku i co jest, jeśli chodzi o program, bo tak jak przeczytałam, że w każdym człowieku jest ta fundamentalna idea Boga, tylko właśnie, ja to widzę tak u siebie, że przez całe życie szłam, oklejając się tym wszystkim, albo, nie wiem, zbierając te doświadczenia, uprzedzenia, przekonania. I, I dla mnie dzisiaj program jest też uczeniem się nowych rzeczy, ale też oduczaniem się starych, tak? Czyli pozbywaniem się tych starych przekonań na temat Boga, na temat życia, na temat wielu bardzo rzeczy. Dlatego, że Właśnie te moje stare przekonania to jest to, co mi stoi, yy, stoi na drodze w wielu wielu rzeczach I, i to są tylko przekonania, w których ja, że tak powiem, wychowałam się, czy nabrałam ich. Yy, pozbierałam je przez całe moje życie i one nie są prawdą, tak? Yy, no chyba już 20 minut mi uciekło, co? Będę kończyć. Także dziękuję Wam jeszcze raz za zaproszenie i to tyle chyba na ten moment, na temat drugiego kroku. Dzięki bardzo.